Siostry, rozpocznijmy tę część naszego zgromadzenia, czytając psalm 130. Wyłączmy, wyciszmy, przejdźmy w tryb samolotowy z naszymi telefonami, żeby nam tutaj nie dzwoniły, nie rozpraszały. I otwórzmy psalm 130. Psalm 130. Z głębokości wołam do Ciebie, Jachwę. To wyrażenie z głębokości może mieć przynajmniej dwa znaczenia. Może oznaczać głębokości naszego wnętrza, czyli to wołanie do Boga z głębokości może oznaczać z głębokości serca, z głębokości właśnie naszych myśli, to pragnienie uczczenia Boga, no właśnie tym najgłębszą istotą naszego człowieczeństwa. Nie chodzi tylko właśnie o wypowiedzenie słów, ale wołanie z głębi serca. To jest jedno z możliwych znaczeń tego wyrażenia. Natomiast w psalmach bardzo często widzimy tą głębokość okoliczności. Widzimy, że często ludzie wołają z głębokości jakiegoś utrapienia, z dołu, z bagna, więc często tego typu wyrażenie w psalmach pojawia się w kontekście jakichś głębin problemów, głębin okoliczności, w których psalmiści Szukają Bożego ratunku, szukają Bożej pomocy, czyli oba te konteksty tutaj są możliwe w tym psalmie, ponieważ w następnych wierszach widzimy pewien problem, z którym tutaj psalmista się zmaga, problem własnej grzeszności, problem tych wszystkich aspektów, w których psalmista widzi swoją niezdolność zbliżenia się do Boga bez Jego łaski, bez Jego wyciągnięcia go właśnie z tego, z, z tego grzesznego stanu, w którym psalmista postrzega siebie. Z głębokości wołam do Ciebie, Jahwe, Panie, Wysłuchaj mego głosu, nakłoń swych uszu na głos mojego błagania. Jahwe, jeśli będziesz zważał na nieprawości, o Panie, któż się ostoi, ale u Ciebie jest przebaczenie. Aby się Ciebie bano. Oczekuję Jachwę. Moja dusza oczekuje. I w Jego słowie pokładam nadzieję. Moja dusza oczekuje Pana bardziej niż strażnicy w domyśle oczekują świtu. Bardziej niż ci, którzy strzegą w domyśle miasta aż do poranka. Niech Izrael oczekuje Jahwe. U Jahwe bowiem jest miłosierdzie, i u Niego obfite odkupienie. On sam. Odkupi Izraela ze wszystkich Jego nieprawości. Mam nadzieję, że i my dzisiaj zbliżymy się do naszego Boga świadomi głębin, z których tylko On może nas wybawić. Świadomi, że tylko u Niego jest odkupienie. Tylko u Niego możemy znaleźć miłosierdzie w obliczu naszej grzeszności, naszej niedoskonałości, naszych braków, naszych uchybień, zaniedbań. Tego wszystkiego, co gdybyśmy nie mieli tych, tych, tych obietnic, tego objawienia Boga jako miłosiernego, jako tego, który zbawia, jako tego, który przychodzi do nas i daje samego siebie, za nasz grzech, za naszą nieprawość. W żaden sposób nikt z nas nie miałby prawa, nie miałby podstawy, nie miałby możliwości, by zbliżyć się do Niego. Dzięki ofierze Pana Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, dzięki Jego drogocennej krwi przelanej na Golgocie, i my dzisiaj możemy stanąć i modlić się z wiarą, że On słyszy nasz głos, że Jego ucho jest nadstawione na nasze wołanie. Nie dlatego, że my jesteśmy tak ważni, tak piękni, tak dobrzy, tak sprawiedliwi, tak godni, w żaden sposób nie, ale dlatego, że dzięki temu, co Pan Jezus Chrystus dla nas uczynił. Dzięki Jego przebaczeniu, dzięki Jego usprawiedliwieniu, dzięki dziełu Jego Ducha w nas, który nas uświęca, który nas upodabnia do Jezusa i który umożliwia nam wstęp do Bożej obecności, do miejsca najświętszego. Możemy przyjść i z ufnością modlić się śpiewać pieśni i też oczekiwać objawienia Jego Słowa, że dzisiaj Bóg będzie mówił do nas przez swoje żywe Słowo, że otworzy nasze uszy, że otworzy nasze oczy, że będziemy oglądać Jego w Jego Słowie. Módlmy się o to, bracia, siostry, z wdzięcznością wywyższając naszego Boga za to wielkie zbawienie, w którym daje nam udział, i jednocześnie, jeżeli mamy nasze jakieś osobiste głębokości, z którymi tutaj dzisiaj przyszliśmy, z głębokości serc wołajmy. Z jednej strony z głębokości tych wszystkich naszych okoliczności, ale niechaj to nasze wołanie też będzie z głębi naszych serc. Powstańmy do modlitwy. Drogi nasz Ojcze, dziękujemy za to zgromadzenie Twojego ludu, za każdego brata, każdą siostrę, każde dziecko, każdą młodą, starszą osobę. Dziękujemy Tobie za to, że możemy stać przed Tobą jako Twój lud, nie w oparciu o naszą własną sprawiedliwość, nie w oparciu o nasze własne dokonania, nie w zasługach naszych uczynków ale pokładając całą naszą ufność w łasce, która jest nam dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa, Twego Syna. W Jego świętym imieniu śmiemy modlić się do Ciebie, śmiemy przystępować do Ciebie, gdyż Ty zapraszasz nas do swojej obecności. Ty masz otwarte przed nami ramiona, jak miłosierny Ojciec litujesz się nad nami w całej naszej niedoskonałości, we wszystkich naszych słabościach i wszelkich naszych niedociągnięciach, brakach, błędach. Panie, dzięki Ci, że tak wielkie jest Twoje miłosierdzie nad nami w Jezusie, że oczyszczasz, oczyszczasz nas od wszelkiej nieprawości, usuwasz od nas wszelki grzech, wszelkie zło i przyodziewasz nas w szatę sprawiedliwości. Prosimy, abyś pomógł nami dzisiaj, doceniając to, co dla nas uczyniłeś, to, kim dla nas jesteś, to, czym nas hojnie, łaskawie obdarzasz. Daj nam wielbić Ciebie z głębokości naszych serc. Daj nam modlić się do Ciebie, wsparci mocą Twego ducha, radować się w Tobie, rozkoszować się Tobą zbliżyć się do Ciebie, a Ty, Panie, zbliż się do nas. Rozjaśnij swoje oblicze nad nami i bądź nam łaskaw. Powierzamy w Twoje ręce cały ten czas. Prowadź nas przez Twego Świętego Ducha i objawiaj się nam w Twoim Świętym Słowie, w Twojej prawdzie. Amen. Zachęcam, kochani, bracia, siostry, do modlitwy do zbliżenia się do Boga, do wywyższania Go w tych pieśniach, które będziemy śpiewać. Jeśli macie na sercu jakieś fragmenty Słowa Bożego, też czytajcie je ku zachęcie, ku uwielbieniu Boga. Niewidomy. Pan pociesza wzglębiony. Pan kocha sprawiedliwy. Pan strzeże przy Wspomaga sierotem i Lecz na bezdroża kieruje bezbożnie. Pan jest Królem na wieki. Dziękuję, kochane Ojcze, za to słowo, które mogliśmy się tutaj. do Dziękuję za Twojego Syna, naszego Pana i Swarzyciela Jezusa Chrystusa za to, że teraz możemy się to razem wspólnie zgromadzić i wielbić Twojego Syna, wielbić Ciebie Ojcze w Duchu Świętym. Amen. Amen. sługami, bo nie wie, co czyni jego Pan. lecz nazwałem was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od Ręcza Orysa. Nie wy mnie wybraliście, ale ja. Zawsze jest jedzenie, każdego dnia, Panie, dzięki Twojej łasce, Panie, Twojemu podtrzymaniu, Panie, w Twoje, Panie Jezu. Dziękuję Ci, że ratujesz Grzesznika ze śmierci wiecznej i przenosisz go, Panie, do życia wiecznego. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Amen. Amen. Amen. Dziękujemy Ci, Panie, za darę zbawienia, za darę łaski, tej miłości, którą okazałeś nam na krzyżu do wroty. Chyba nie nas, żeby nas Jesteśmy Twoi. Jesteśmy Twoi ludem, Panie Jezu. Boże, Wszechomocie, dziękujemy Ci za podjęmaną łaskę, podjęto miłość, która nam wlała się w nasze serca że możemy do Ciebie przychodzić. Nie. Bo Ty, Panie Jezu, pierwszy nas umiłowałeś, pierwszy nas wykarałeś. Panie, że dziękuję Ci za poświęcenie, że nie zostawiłeś nas sirotami, że nie musimy się błąkać, bo ścieżka rozdrożyła. Panie, powiedziałeś, jaka jest droga do opieki. Panie Jezu, Ty jesteś tym drogą do do domu Ojca. Dziękuję ja Ci za, za tę wielką miłość i prosimy Cię za tymi wszystkimi, no. którzy i szczęśliwi Panie Jezus znają, aby przyszli oddali Tobie pokląd i wyznań, że tylko w Tobie Panie do niesprawienia. Amen. Aleluja. Wysławie i Bóg przywala Pana, i Pana, i Pana, jak śpiewać i grać Bogu męgłom na chwałę, w jestem nie polegali się na samych książętach, ani na liczach, używamy co ponownie, bo Bóg oddaje wraz do ziemi i przebadają wszystkie jego plany, Szczęśliwy, dla którego Bóg się nie skupia, całą nadzieję swoim Panem i to. bo Pan stworzył niebo, ziemię oraz morze. wszystko co w nich poruszy, Wierny jest wszystkie czasy. Uciśniony wierzy w rany. Budującym chleb daje. Wolność uwięzionych przywraca. Pan oczy niech domy i godności złamane. Sprawiedliwych nie uję. Pan osłania przybyszów wierzy w obronę. Wspiera się robić dobry a kroki bezbożne, Pan jest na wieki. Pójdł Bóg o Rządzi z pokolenia na pokolenie. Jest w hmm. dzięki Ci za to słowo, które wymaga mi że niech człowiek się w Tobie, Niech Tobie, żeby ujrzy się w się razem z nami pojedniósł przybywało nas, abyśmy umieli słowo prawo. słowo Dlatego, że to nasz nasz nasz nasz nasz nas nasz nasz nasz nasz nasz nasz nasz nasz nasz nasz nasz nasz nasz nasz nasz nasz nasz nasz na nasz nasz nasz Niewiele można dzięki swoim głównym potrafimy dokonać wielkich zmian. Potrafimy wykonać święcenia, które przypuszcza nas i um, daje nam gawić, przypuszcza w tych, którzy również tego, to potrzebują. że nic innego, nie jakieś swoje, Panie, ideologie, Panie, pomysły, Panie, ale dobrą nowinę, Panie, bo nie ma lepszej nowiny niż to, że, Panie, Ty umarłeś i zapraszasz każdego, Panie, wzywasz każdego, aby się upamiętał. Dziękuję Ci za to, Panie Jezu. Amen. Amen. Kochani, mamy dwa mikrofony, jeden bezprzewodowy dla tamtej części sali, drugi na, na kablu, tutaj dla tych bliżej. Ostatnio rozważaliśmy w zeszłą niedzielę Ewangelię Łukasza, czytaliśmy obszerne fragmenty z tej Ewangelii w różnych kontekstach, których nie będę powtarzał, żeby czasu nie zajmować. Mam nadzieję, że słuchaliście, byliście obecni, nie tylko ciałem, ale i duszą i mamy o czym rozmawiać też sięgając do tej Ewangelii. Także jeżeli mamy godzinkę czasu, tak zaraz nastawię przypominajkę, za godzinę nam zadzwoni, więc mamy godzinę czasu, nie ociągajmy się z naszymi uwagami czy tym, czym chcielibyśmy się podzielić, co nas dotyka, co Bóg do nas mówi w tej Ewangelii, czy ewentualnie jakieś kwestie, o których chcielibyście, żebyśmy wspólnie porozmawiali, przyjrzeli się im. Także będziemy tutaj podawać e, mikrofony. Jak ktoś będzie chciał zabrać głos, podnieście rękę. Witaj Ben, witaj Ben. <grytanie> Także jak ktoś by chciał, to podnoście rękę i będziemy podawać mikrofon. Starajmy się krótko, rzeczowo, konkretnie wypowiadać. Tam jest bardzo dużo informacji i na pewno na godzinę, tak jak mamy na rozmowy, to nie, nie, no, nie jesteśmy w stanie poruszyć wielu tematów, ale chciałam się spytać w modlitwie na w tym przykazaniu będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej siły, z całej duszy swojej. Jaki tam jest tryb? Czy to jest tryb nakazujący, czy to jest tryb przyszły? W języku greckim nie ma różnicy między trybem rozkazującym a twierdzącym. Tam nie jest czas przyszły, tam jest czas teraźniejszy albo tryb rozkazujący. Czyli będziesz miłował, miłuj, tak? No, można to przetłumaczyć jako miłuj. No właśnie, dlatego ja się zastanawiam, dlaczego to jest akurat tak określone, a nie jakoś tak bardziej, no na przykład miłuj, tak? To jest kwestia tłumaczenia. To jakby ten sam sens jest. Czy tłumacze oddadzą to miłuj Boga, czy będziesz miłował, jakby to jest inna forma, ale myślę, że przekaz odbieramy chyba ten sam. Jest to rodzaj nakazu dla nas, więc tutaj słusznie tłumacze oddają to w trybie rozkazującym, ponieważ są to przykazania, mhm. jest to największe przykazanie, stąd jest tryb rozkazujący i forma miłuj, czy będziesz miłował, no w naszym języku akurat nie może tutaj pewna dwuznaczność się pojawia czasu przyszłego, ale tutaj jest czas traźniejszy, tryb rozkazujący, tak. I teraz jeżeli na przykład mm, mówimy... No, bo tak słyszę, że nie jesteśmy doskonali i że jakby ta doskonałość nie jest do, do osiągnięcia tutaj za życia, o ile dobrze rozumiem, to tak to jakoś słyszę. To tak się zastanawiam, jeżeli to jest, jeżeli jest napisane, że kto mnie miłuje, przykazań moich przestrzega i tu jest napisane będziesz miłował Pana Boga z całego serca, to zastanawiam się, jak to jest z tą doskonałością, czy ona rzeczywiście jest nie do osiągnięcia tutaj, w takiej mierze oczywiście, w jakiej jest do osiągnięcia. Myślę, że weź Sławek mikrofon, ja tylko króciutko się odniosę, a potem oddam Tobie głos. Tak jak mówisz, Asiu, jest do osiągnięcia w takiej mierze, do jakiej Bóg nas uzdolni tutaj teraz na ziemi, czyli doskonałość Boga jest naszym najwyższym celem, jest, naszym, jest tym wyzwaniem, do którego jesteśmy wzywani, by być tak doskonali jak nasz Ojciec w niebie. Do tego nas Boże Słowo wzywa i nie możemy obniżyć tego standardu, nie możemy teraz zadowolić się jakimkolwiek innym poziomem doskonałości niż ten, który widzimy w Bogu. Natomiast inne miejsca Słowa Bożego pokazują nam naszą niedoskonałość, nasze braki, nasze chybianie tego celu i stąd nasza doskonałość jest doskonałością z jednej strony, która jest darem Bożym w Jezusie Chrystusie, czyli On jako doskonały oddał życie właśnie za nas niedoskonałych, aby nas obdarzyć swoją sprawiedliwością, swoją doskonałością. My natomiast w praktycznym życiu do tej doskonałości wzrastamy dzięki działaniu Ducha Świętego w nas i dzięki wszelkim wysiłkom, do których jesteśmy wzywani, żeby je podejmować współdziałając z Bogiem w tym dziele. Tak ja to rozumiem. Sławek. Tak, ja dokładnie tak samo rozumiem. I jeśli chodzi o doskonałość, no to każdy niech zbada, czy, czy już jest doskonały według Bożej woli. Myślę, że wnioski niech dla siebie zatrzyma i wyciągnie z tego dalsze jakieś przemyślenia. Natomiast... Musimy też wiedzieć, że my cały czas żyjemy w tym ciele. My, my, my nie jesteśmy przeniesieni do Królestwa Bożego, o czym czytamy w Biblii w sensie jako zmartwychwstali, bo jeszcze nie było zmartwychwstania do chwały. Zmartwychwstanie dopiero nastąpi. Nasze ciała, zmartwychwstanie w ogóle składa się z dwóch podstawowych rzeczy. Pierwsze, jedno z nich to jest przemienienie, czyli nasze ciała śmiertelne będą przemienione i druga rzecz, że będziemy wzięci do królestwa, czyli to są te dwa główne aspekty. Przemienienie naszych śmiertelnych ciał na ciała, nazwijmy to uwielbione i wzięcie do góry, wzięcie do góry do królestwa Bożego, gdzie już będziemy w ciele. Ono będzie przemienione, ono już nie będzie grzeszne nie będzie podlegało śmierci i wszystko, co się z tym wiąże. Natomiast póki teraz jesteśmy, to mm, cały czas żyjemy w tym ciele, ono się starzeje, ono jest głodne, ono jest śpiące czasami, ono jest znużone i tak dalej, i tak dalej. Także musimy to uwzględnić. Natomiast co do samej Ewangelii, to co tutaj było mówione tydzień temu, to mm, Ewangelia w ogóle wiemy, jest takim jakby centrum w ogóle chrześcijaństwa. Z tego wynikają listy apostolskie, a przedtem zapowiedzi przyjścia Mesjasza. Natomiast same Ewangelie są takie jakby tą soczewką, która skupia w sobie całe dzieło zbawienia. I Ewangelia, jak wiemy doskonale, jest nazwana dobrą nowiną. I tak musimy traktować Ewangelię. Ewangelia jest po prostu dobrą nowiną. Chrystus nie przyszedł po to, żeby narobić nam więcej kłopotów, tylko żeby pomóc nam w kłopotach, których przedtem byliśmy. To jest kolosalna różnica. Chrystus jest wybawicielem. On jest po to, dostał nam dany, żeby nas właśnie wyrzucić z tych problemów, a przenieść do swojego królestwa. Dlatego musimy Ewangelię postrzegać jako dobrą nowinę. W innej przypowieści, o której Pan Jezus mówił, że jest to największy skarb, tak jak nawet śpiewaliśmy tu w jednej z pieśni, że on jest ponad złotem, ponad srebrem. Nie ma nic cenniejszego w życiu tutaj na ziemi niż przynależność do Królestwa Bożego, niż przynależność do Jezusa Chrystusa. I my musimy walczyć z naszym przeciwnikiem, który krąży wokół nas i próbuje nam tę Ewangelię jakby wykrzywiać. Nie ma nic cenniejszego i Chrystus za nas można powiedzieć wszystko dał, Bóg dał swojego Syna i wiemy doskonale o tym i tutaj już się ze strony Boga nic więcej, jak to się mówi, nie da zrobić w tym sensie, że nie będzie drugiego Zbawiciela i tak dalej. Już tylko jest kwestia naszej wiary, jak my to przyjmujemy. Jeśli przyjmujemy Ewangelię tak, jak ona została nam przekazana, to wtedy rzeczywiście dla nas jest to dobra nowina, a Jezus Chrystus jest największym skarbem, największą perłą, której nic nie jest w stanie przebić, przelicytować. Nie ma po prostu takiej opcji, nie ma takiej możliwości. Także musimy wszystko robić, żeby w naszych umysłach było to, Ewangelia jest dobrą nowiną. Tak myśleli początkowi wierzący, tak myślał apostoł Paweł, apostoł Piotr. Znamy ich, prawda? Znamy w sensie, że znamy ich listy. Oni tam w wielu sytuacjach wyrażali się, że dla nich to jest sedno życia. I więcej zachęcali wszystkich innych wierzących, żeby mieli takie samo myślenie. My musimy za wszelką cenę dążyć do tego, żeby zrozumieć, że Ewangelia jest dobrą nowiną, jest najcenniejsza i... i, i to jest sedno naszego życia. Apostoł Piotr powiedział, że on nie, nie, nie zwiastował jakiejś innej Ewangelii niż tą, którą dostał. Że on nie dostał jakiegoś Ducha Świętego troszeczkę mniejszego. On powiedział, że ta Ewangelia, którą głosił, to jest tą samą Ewangelię, którą on dostał. My mamy takie same możliwości jak apostołowie. Nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę. Nie ma czegoś takiego, że Piotr, Filip, Jan, apostoł i tak dalej, czy inni dostali jakiegoś większego Ducha Świętego, jakiegoś takiego, nie wiem, bardziej wyrazistego, czy, czy, czy bardziej zrozumiałego, czy, czy niepołowicznego. Nie, oni dostali tego samego Ducha, oni dostali to samo słowo, takie jak my dostaliśmy. Jest tylko kwestia naszej wiary, naszego zrozumienia, jak my to przyjmiemy. I ja wszystkich zachęcam do tego, żeby robił wszystko w swoim życiu, żeby w końcu zapanowało w moim myśleniu światło. Ewangelia jest dobrą nowiną, jest Królestwem Bożym, jest największym skarbem. Powiem coś, co już przynajmniej ze dwa albo trzy razy mówiłem. I myślę, że dobrze jest sobie przypominać o tym, że to, co należy do Boga, to należy do Boga i my nie powinniśmy jakby próbować robić Bożej roboty, tak? ale też my mamy swoje zadania, swoje odpowiedzialności, zostały nam dane talenty, Jakkolwiek to należy rozumieć i to, co my z tym zrobimy, to już jest nasza odpowiedzialność i jest wezwanie dla nas, żebyśmy, żebyśmy żyli takim życiem, które przynosi Bogu radość, przynosi Bogu chwałę, jest błogosławieństwem dla innych, jesteśmy cały czas w tym procesie przemiany na podobieństwo Pana Jezusa i gdy usłyszałem tutaj o czym jest rozmowa, to przyszła mi na myśl historia, która się wydarzyła w naszej społeczności, że pewien mówca chciał przekazać taką myśl, że dochodzimy do pewnej dochodzimy do doskonałości i jesteśmy w stanie dojść do takiego miejsca w naszym życiu, do takiej, takiej doskonałości, że będziemy jak Pan Jezus i wtedy jak dojdziemy do tej doskonałości, to wtedy idziemy tam, gdzie idą dzieci Boże. No, bardzo szybko zareagowaliśmy na to, Ci, co są z naszej społeczności od lat, to wiedzą o co chodzi. I no, no tak, nie tak to wygląda z tą doskonałością. Nie jesteśmy w stanie, chociaż dążymy do tego, chociaż powinno nam to, i to jest bardzo ważne, przyświecać cały czas to, żeby szukać tego, by być jak Pan Jezus, to nigdy nie, nie będziemy tak jak On. ale nie to powinno nam przede wszystkim wybrzmiewać, że nigdy nie będziemy jak on, ale powinno nam wybrzmiewać to, że y, mamy stawać się jak on i, i, i ta przemiana w nas powinna być czymś, co jest dla nas bardzo cenne i, i, i skupia nasze myśli i nasze działania. Myślę, że Pierwszy list Jana bardzo wyraźnie tą prawdę nam przedstawia. Tutaj latem rozważaliśmy, czy tam we wrześniu rozważaliśmy wspólnie pierwszy list Jana, nie zdążyliśmy całego omówić, ale już w pierwszym rozdziale i, i drugim rozdziale Jan mówi o tym, że kto twierdzi, że nie ma grzechu, jest kłamcą i z Boga robi kłamcę. Ponieważ gdyby tak było, gdyby była możliwość uzyskania takiego stanu bezgrzeszności, czy to przez nasze własne wysiłki, czy nawet przez dzieło Chrystusa w nas tutaj teraz na ziemi, to zaprzeczalibyśmy wielu Bożym nakazaniom wobec nas i uczniów. Pan Jezus też nakazywał, by wyznawać sobie grzechy, by Pan Jezus nawet ucząc uczniów modlić się, mówił, że mają modlić się, przebacz nam nasze grzechy, przebacz nam nasze winy, tak jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Więc tutaj cały ten aspekt niestety stanu grzeszności towarzyszy nam. Natomiast dobrą nowiną jest to, że Chrystus umarł za nasz grzech, umarł za nasze nieprawości i z jednej strony, Wierząc w Niego już jesteśmy czyści, jesteśmy, stoimy przed Bogiem w sprawiedliwości Jezusa, więc z tego się radujemy, ale to nie oznacza, że teraz żyjemy tak jak kiedyś żyliśmy, że lekceważymy grzech, że tolerujemy grzech. Nie, Jezus przyszedł, aby wyzwolić nas z naszego grzechu, czyli doświadczamy też w naszym życiu coraz większej wolności od grzechu doświadczamy właśnie tego nowego życia, w którym jesteśmy uwalniani z grzechu, nie w doskonały sposób, absolutny, stuprocentowy. Przed tym nas Jan przestrzega, żebyśmy tak nie myśleli, bo za jego czasów były też takie herezje. I Jan mówi, kto tak twierdzi, kłamie i z Boga czyni kłamce. Natomiast mówi, to wam pisze dzieci, abyście nie grzeszyli, czyli cały czas naszym celem jest wyzwolenie z grzechu. Naszym pragnieniem i naszym wysiłkiem i staraniem jest walka z grzechem w mocy, której Bóg nam udziela w Duchu Świętym. Czyli tutaj jakby są te dwie skrajności, o których mówiliśmy. Skrajność, w której mówimy, Jezus mnie usprawiedliwił i teraz nieważne jak żyję, bo On, nie, on za mnie umarł, przelał swą krew, więc mogę żyć jak mi się chce i tak jestem sprawiedliwy, bo Jego krew mnie oczyszcza. To jest absolutnie niedopuszczalne, niedozwolone tego typu myślenie i każdy, kto się narodził z Boga, nie myśli w ten sposób i nie żyje w ten sposób i nie postępuje w ten sposób. Natomiast drugą skrajnością jest to, o czym Adam mówi, co tutaj ten nasz brat próbował nam przedstawić, że nie ma prawdziwego usprawiedliwienia i nie ma prawdziwego zbawienia bez stania się rzeczywiście doskonałym tutaj teraz. To jest druga skrajność i przed tym chociażby pierwszy list Jana nas ostrzega, żebyśmy nie myśleli w ten sposób i nie w ten sposób pojmowali usprawiedliwienie. Listy apostolskie, zobaczcie, są kierowane do wczesnego Kościoła, ludzi odrodzonych, napełnionych Duchem Świętym, którzy zmagali się z tyroma grzechami, problemami które apostołowie ciągle musieli korygować, nie mówiąc im, że nie są odrodzeni, nie mówiąc im, że nie mają Ducha Świętego, nie, twierdząc, że są święci, nazywa ich świętymi, a potem mówi o ich grzechach, czyli ta świętość nie oznacza bezgrzeszności, ta świętość oznacza coraz większe uwolnienie od mocy grzechu, coraz większe podobieństwo do Chrystusa, aktywne, dzieło Boga w naszym życiu, które nas upodabnia do Chrystusa, w którym my współuczestniczymy. Natomiast nie obiecuje nam nigdzie Pismo, że tutaj, teraz na ziemi, w ciele dojdziemy do momentu doskonałości. Doskonałość jest naszym celem, jest naszym wyzwaniem, by do niej dążyć. I ona jest naszym udziałem w tym sensie, że Chrystus jest doskonały i Chrystus mieszka w nas i Jego doskonałość jest naszą doskonałością. Więc w tym sensie tak, natomiast w sensie doświadczenia ciągle jest to napięcie między duchem a ciałem, o którym w wielu miejscach pisma czytamy, a list Jana to no jednoznacznie przedstawia. Asia, mikrofon dla si, poprosimy. A, Krzysztof najpierw. Dziękuję. W zasadzie nie wiem teraz do czego się ustosunkować, bo najpierw chciałbym odpowiedzieć słowem na te pytanie siostry w kwestii miłości. Ta sprawa została przedstawiona przez Pana Jezusa w Łukasza 7 rozdziale. Możemy sobie nawet otworzyć ten fragment, bo on niesie z sobą tak naprawdę wielkie przesłania, a niewiele osób dostrzega to. Szymon odpowiadając, rzekł, sądzę, że ten, któremu darował więcej i odrzekł Jezus, słusznie osądziłeś. Ale zwróciwszy się w stronę kobiety, powiedział do Szymona, widzisz tę kobietę, gdy wszedłem do twego domu, nie podałeś mi wody do nóg, a ona łzami obmyła mi nogi i własnymi włosami je otarła. Ty mi nie dałeś pocałunku, a ona, gdy tylko wszedłem, nie przestała całować mi stóp. Nie namaściłeś mi głowy oliwą, a ona wonnym olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego mówię Ci, są jej darowane liczne grzechy, bo okazała wielką miłość. Komu zaś mnie jest darowane, to znaczy, że zdobył się na mniejszą miłość. Do kobiety zaś powiedział, odpuszczają ci się grzechy twoje. A ci, co siedzieli razem przy stole, poczęli mówić między sobą, kimże on jest, że nawet grzechy odpuszcza. I tu jest przedstawiona miłość ponieważ ta kobieta nie była zaproszona do tego towarzystwa, to jest jedna rzecz. Ta kobieta przyszła tam z własnej woli, w obrębie domu, to nie znaczy, że weszła do czyjegoś domu, czyli do budynku. To jest kolejna taka ciekawa sugestia, żeby sobie to spadać. Ale istotą rzeczy jest miłość, jaką kazała Panu Jezusowi. I Pan Jezus zwrócił uwagę na ten aspekt, bo miłość tak naprawdę wynika z nas, na ile my jesteśmy zdolni okazać miłość drugiej osobie, a w szczególności braciom naszym, to w takiej mierze okazujemy ją Bogu. Tutaj wszedł jeszcze aspekt tego darowania grzechu, bo tak naprawdę ona pobudzona właśnie tym, co dla niej Pan Jezus wcześniej uczynił. Ona to przyszła odwdzięczyć się, w takiej zasadzie odzajemnić tą swoją miłością. Natomiast w tym środowisku nie była traktowana poważnie bo to była ladecznica. Ona, ona została już osądzona. Przez tych ludzi została na tym spotkaniu osądzona jako ladecznica, że ona tu nawet nie powinna przebywać. Ale Pan Jezus powiedział jej coś, można powiedzieć, skrajnie z drugiej strony. Można powiedzieć, że dla Szymona to był policzek w twarz, ale Pan Jezusowi nie o to chodziło. Chodziło po prostu o pokazanie, że każdy ma prawo do okazywania miłości w mierze, na jaką jest w stanie w danym momencie okazać. A tutaj Pan Jezus jeszcze odpuszcza jej grzechy. No i temat kolejny. Kto ma prawo odpuszczać grzechy? Bo grzech tak naprawdę jest przeciwko Bogu. Nie możemy grzeszyć przeciwko naszym braciom. To są, my mamy tak naprawdę tylko uchybienia przeciwko bratu. My nie grzeszymy przeciwko braci. Mamy uchybienia. Dlatego Pan Jezus mówił, idź ureguluj swoje uchybienie. Tak to stoi w pismach. Natomiast grzech jest wobec Boga, ponieważ przed Nim odpowiadamy za nasz stosunek z braćmi. I to jest środowisko żydowskie. Tak właśnie było postrzegane. Dlatego uczniowie się pytali, ile razy mam przebaczać swojemu bratu? Gdzie jest ta granica ustalona dla tego brata mojego? Gdzie później już on jest traktowany jako goim, czyli człowiek z narodu. I nie ma już dla niego prawa, nie ma dla niego miłosierdzia, ponieważ Żyd miał jedno przesłanie. Braćmi jesteśmy tu w społeczności osób wierzących, a wszystko co jest na zewnątrz to nie są bracia. I, i tą sprawę reguluje Pan Jezus, wykraża poza to, co jest po prostu widoczne dla Żyda ówczesnego. Ja się podzielę raczej tym, co jednak mi nie daje spokoju i nad czym ja się zastanawiam, czy przypadkiem nie jest tak, że my sobie jednak pozwalamy nie kochać Boga z całej siły, z całej duszy, z całej myśli, tylko tam sobie jakoś tam i dopasowujemy do tego inne wersety. To jest moje, moje przemyślenie, że ja się z tym po prostu nie zgadzam. Jeśli my, jako ludzie, którzy powierzyliśmy swoje życie Chrystusowi, oddaliśmy je w Jego ręce i On wypełnił nas Duchem Świętym, to nie my, ale Duch Święty, który w nas mieszka, On składa świadectwo o Chrystusie, On składa świadectwo o tym, kim jesteśmy i jest po prostu niemożliwością, żeby człowiek, który jest świątynią Ducha Świętego, nie miłował Boga i nie miłował bliźniego swego. Owszem, tak jak powiedziałem, póki żyjemy w tym ciele, zdarzać się może, że zawiedziemy. Natomiast generalnie rzecz biorąc, jeśli ja jestem świątynią Ducha Świętego, to Duch Święty nie jest sługą niemiłosierdzia, grzechu czy czegokolwiek. On po prostu miłuje drugiego człowieka i ja to tak rozumiem i powiem szczerze, że no, nie wyobrażam sobie tego innego. Zresztą w, w, właśnie w liście Jana, w tym pierwszym liście Jana wspomnianym przez Ciebie, Paweł, jest napisane, że miłować Boga to znaczy przestrzegać Jego przykazań, czyli żyć według Jego woli i przykazania te nie są jeszcze w dodatku uciążliwe. Każdy, kto ma Ducha Świętego, dla niego jest to, ja bym powiedział, przyjemnością. Chyba, że czasami można gdzieś się zagalopować, ale to nie to, że od razu przekreśla poprzednie rzeczy. Ja to chciałem o dobrej nowinie jeszcze wrócić, bo, bo dobra nowina to jest właśnie taka też, że, bo ona jest bardzo wieloaspektowa, bardzo szeroka, głęboka i tutaj naprawdę jest dobra nowina. jest jedna z tych dobrych nowin, znaczy aspektów dobrej nowiny, przepraszam, że tak mieszam, jest to, że pomimo tego, że nie osiągniemy nigdy tej doskonałości, bo właśnie to ciało, o którym tutaj Sławek mówił i w ogóle ten plan zbawienia, tak jak go widzę, nie osiągniemy tego nigdy. To dobrą nowiną jest to, że już dzisiaj jesteśmy pojednani z Bogiem. Ja mówię o tych, którzy wierzą, którzy przyjęli Ewangelię, którzy uwierzyli Panu Jezusowi w to, co On zrobił na krzyżu, wiecie, bo Ewangelia to jest sprawa bardzo intymna i indywidualna. Jeżeli... Dobra, jeżeli to jest dla ciebie dobra nowina, że Chrystus umarł yy, i zbawił cię i cię przeniósł ze śmierci do życia, odpuścił ci twoje grzechy, jesteś zbawiony, po prostu wejdziesz do Królestwa Bożego, masz życie wieczne, pomimo tego właśnie, że nigdy tej doskonałości nie osiągniesz, o której tam czytamy, gdy patrzymy na Chrystusa. No i właśnie na tym polega dobra nowina, no bo gdyby była taka możliwość, żeby tą, wiecie, doskonałość gdzieś tu złapać, osiągnąć, dojść do tego, no to po cóż Chrystus miałby przychodzić na świat. To, to wtedy to jest jakaś inna Ewangelia, ja, ja, ja też tego nie widzę. Widzę, że Ewangelia właśnie jest dla grzesznika, dlatego który… Nie, ten, I teraz y, faktycznie jest tak, że gdy jest głoszona Ewangelia, y, to jest taka sprawa dla człowieka i dla Boga, to co Adaś trochę powiedział, nie? Że jest taka odpowiedzialność ludzka i Boża. No i ja rozumiem ludzką odpowiedzialność, że głosimy Ewangelię, mówimy Ewangelii, rozważamy Ewangelię, nawołujemy ludzi, siebie, poddaj się Bogu po prostu, wzrastaj w Bogu, ale ten, wiecie, dalszy aspekt już Bóg czyni w sercu człowieka, że jemu ta Ewangelia, ta dobra nowina staje się naprawdę dobra dla niego i on wtedy widzi całą tą, wiecie, tą... Tą rozpiętość tej dobrej nowiny dla mojego życia, że nie tylko zbawienie, ale właśnie też, że, no, że już grzechu nie miłuje, jest dla mnie obrzydliwy. I widzę tą swoją niedoskonałość, że nienawidzę grzechu, ale widzę też, że no, upadam, ale mam ratunek, wiecie, bo, bo mogę przyjść do Niego. On mnie oczyszcza, tak jak ta kobieta co przyszła oczyścić to Pan Jezus tymi włosami, to co tam brat czytał. To to było też pokazanie, no nie tylko tej miłości, ale też, to była też dobra nowina dla niej, że On ją przyjął, wiecie, no po prostu ją przyjął. Tutaj nie ma jakby, mam nadzieję, że no, jestem zrozumiały, że ten, kto przychodzi do... Wiecie, do Pana Jezusa jest po prostu, no, no on go przyjmuje, jak przychodzi szczerze nie, I, i, i wierzy mu. I to jest dobra nowina, przynajmniej dla mnie. W Ewangelii Łukasza mamy przykład człowieka, który myśli, że jest sprawiedliwy. Tu jest właśnie to, te, te wszystkie przykłady w Biblii ludzi, którzy sądzili, że osiągnęli doskonałość są negatywne. Nie ma ani jednego przykładu pozytywnego człowieka, który myśli o sobie, że jest sprawiedliwy w swoich wszystkich uczynkach. Ten, który tak myślał, Pan Jezus przedstawia go w, tej, w tym kontraście do grzesznego celnika w świątyni. Faryzeusz wymienia same pozytywne cechy, które prawdopodobnie są prawdziwe w jego życiu i on myśli, że jest sprawiedliwy. Jezus zaś mówi, że On nie jest sprawiedliwy. On myśli, że jest sprawiedliwy, bo w swoim mniemaniu wypełnia przykazania Boże. Każdy człowiek, który myśli, że wypełnia Boże przykazania, którekolwiek, okłamuje samego siebie. Nikt z nas doskonale w całej pełni nie wypełnia żadnego przykazania. Niestety wszystkie łamiemy w jakimś aspekcie. I dlatego potrzebujemy tego usprawiedliwienia, które jest w Chrystusie, dlatego potrzebujemy mocy Jego krwi, dlatego mamy wyznawać nasze grzechy, żeby dostępywać ich oczyszczenia i walczyć z grzechem i polegać na Bogu, na mocy Jego uświęcenia. Więc tutaj te przykłady, nawet Paweł mówi, bracia, ja jeszcze nie myślę, że osiągnąłem. Apostoł Paweł o sobie samym nie mówi, jakoby tym, który już osiągnął, już był doskonały. Mówi, ja zmierzam, ja walczę, ja toczę bój. Ciągle mówi, jestem w tym konflikcie z ciałem, żebym, mówi, uśmiercam to, co w moim ciele jeszcze przyziemnego, zmysłowego. Jakub mówi w liście, bracia, wszyscy dopuszczamy się wielu uchybień, wszyscy nie mówi, wy się dopuszczacie, ja nie. Mówi, bracia, my wszyscy dopuszczamy się wielu uchybień. Więc mamy tak wiele tych świadectw, pobożnych apostołów, którzy po latach służby, życia z Chrystusem nadal toczą bój, nadal wzrastają do tej doskonałości, więc tutaj nie ujmujemy wezwaniu do doskonałości i nie mówimy, zadowolmy się połowicznym kochaniem Boga, zadowolmy się częściowym kochaniem Boga. Nie, mamy Go kochać z całego serca, z całej duszy, z wszystkiej myśli, jak najbardziej. To jest nasz cel, to jest nasze pragnienie i chcemy być jak najbliżej i jak najpełniej wypełniać to przykazanie. Jednocześnie w cały czas mówiąc, Panie, wybacz mi, że nie kocham Ciebie tak, jak powinienem Ciebie kochać. Ciągle jest ten element wyznania, przyznania się, że nie kocham Boga tak, jak powinienem Go kochać jak chciałbym go kochać. Więc tutaj jest jednak ciągle ten element celnika we mnie, który nie śmie nawet w własnej sprawiedliwości podnieść oczy ku niebu. Więc tylko i wyłącznie dzięki dziełu Chrystusa mogę no, zbliżać się do Boga i mieć nadzieję i mieć radość w zbawieniu, bo On jest moim zbawieniem, On jest moją doskonałością, a ja tu na ziemi jestem w procesie. Proszę bardzo. Chcesz powiedzieć jeszcze? Ja bym chciał. Proszę. proszę. To ja, ja zaczekam, spokojnie. Mam wrażenie, wręcz jestem pewien, że nie trafiamy w pytanie Asi. Chyba, że się mylę. Mówimy o pewnych prawdach biblijnych. Łukasz mówi, czym jest Ewangelia, jest dobra nowina, która zmienia perspektywę człowieka i stan człowieka, że jeśli jest w Chrystusie, będzie zbawiony. Jest to prawda, na którą powiemy amen. Mówimy o słabościach człowieka, powołując się na apostoła Pawła, który Będąc naprawdę kimś, że tak powiem, no, na wysokim poziomie bratem, też mówi o swoich słabościach. Jeżeli dobrze odczytuję to, co Asia chce przekazać, ja powiem to swoimi, swoimi słowami. Gdy wchodzimy na tą drogę uczniostwa, gdy stając się Bożymi dziećmi, stajemy się uczniami, znowu przywołam to słowo odpowiedzialność. I z jednej strony oczywiście nie możemy nie korzystać z tego, bo to by było bardzo słabe z tego, że mamy w Bogu umocnienie, odpocznienie siłę w nim, zachętę, napomnienie, ale ta odpowiedzialność, która jest na nas, sprawia, że i tutaj jest wydaje mi się to, co Asia próbuje powiedzieć, że możemy być dobrymi, posłusznymi dziećmi albo nieposłusznymi. Możemy być dobrymi uczniami albo krnąbrnymi, złymi uczniami. Możemy być dobrymi sługami albo złymi. I teraz to, co jest jakby do nas wezwanie, to to, żebyśmy badali nasze serca, nie mówili, a no skoro każdy y, ma jakieś tam słabości, problemy, no to, no to okej, okay, ja jestem w dobrym miejscu, mam słabości, problemy i, i jakby z, y, ma złe podejście do, do tematu, tak? I każdy z nas powinien badać swoje serce, y, szukając naprawdę Bożego upodobania we wszystkim, co robimy, szukać, powinniśmy tej, tej czystości, świętości, jeżeli cokolwiek dzieje się nie tak, czy ja to zauważam, czy tak jak ostatnio rozmawialiśmy, przychodzi ktoś i mi mówi coś, nad czym powinienem się zastanowić, że może jednak jest nie tak, to to, to staje się zadaniem, Lekcją do odrobienia, zadaniem do wykonania, żeby, żeby zwyciężyć to z Bożą pomocą, żeby odwrócić się od tego, żeby czasami odciąć tą rękę, która nas gorszy. Nie wiem, Asiu, czy, czy ja chociaż tam trafiam. W... Okej. Okay. Tak, bo to tak jest, że jak tam rozmawiamy, to zazwyczaj nie, nie do końca się w stu rozumiemy, to jest normalne. Natomiast jeżeli chcemy, wiecie, rozważyć temat tej takiej doskonałości, do której jesteśmy powołani, czyli do walki z grzechem, do tego, co Adaś mówi, no to musi być u podstaw tej rozmowy też powiedziane, że doskonałość jest w Bogu, i że jej nie osiągniemy. Nie? Więc to jest takie tło bardziej, do, żeby pogłębić dyskusję. Ale oczywiście dobra nowina, kolejny aspekt dobrej nowiny, jest też taki, że Bóg zachęca swoje dzieci do walki z grzechem. Właśnie to badanie serca to jest przede wszystkim, rozumiem, badanie serca w świetle Słowa Bożego, w świetle obecności Chrystusa, wiecie, w modlitwie, w intymnej relacji z Twoim Zbawicielem. I wtedy on ci objawia, no i, no i to jest normalne, to jest naturalna droga dziecka Bożego i te, wtedy ten grzech staje się, tak jak mówię, no, taką, no, no nie chcemy grzeszyć. I Bóg, y, to, jest, to jest łaska dla Bożych dzieci, to nie jest, y, że sobie można teraz wmówić, że ja będę, wiecie, nie będę grzeszył, to jest y, dla dziecka Bożego i jest też dobra nowina, że jest zwycięstwo nad grzechem, że Bóg też, wiecie, uwalnia nas, wiecie, z tych wszystkich, już nie będę tego wymieniał, no bo to każdy ma swoją walkę, ale tak, jest też uwolnienie od grzechów, a potem przychodzi, przecież wiemy, taki, coś takiego, że Bóg pojawia, pokazuje kolejne rzeczy jest znowu, wiecie, kolejny bój nie? i tak no w nieskończoność, no bo to jest, ktoś tu powiedział dzisiaj, że to jest kierunek, czyli ten właśnie nie perfection, tylko direction, lubię to powtarzać, że wiecie, kierunek, nie perfekcja, tylko kierunek, za Chrystusem, droga, Pan Jezus mówił, ja jestem droga, prawda i życie, nie? i mamy podążać za Nim i to jest, tak, to jest tylko dla uczniów, dla tych, dla, bo jest też wielu, którzy idzie, no, ale to czytaliśmy w Słowie nieraz, nie, i oni, no, nie mają wiary, no to tam dla nich nie ma żadnego zwycięstwa, dla człowieka, który nie ma wiary, nie ma dobrej nowiny, dobra nowina, jak i każda obietnica w Słowie Bożym jest dla wierzących, no to jest, tylko tyle chciałem dodać, nie? Że, żeby tak się trochę wytłumaczyć, że o tym tlenie do tej rozmowy, że to jest ważne. Przynajmniej mi się wydaje. wydaje. Tutaj akurat Łukasz wspomniał o bardzo istotnym elemencie, o relacji z ojcem i z synem. I tak naprawdę tu wszyscy mówią o tym samym, ale przeżywanie relacji z synem jest osobistą taką decyzją z naszej strony. Jeśli ktoś podejmie tę relację, i duch Boga Żywego zamieszka w nim, to już jest usprawiedliwione. Generalnie dla niego już nie ma nic, co by go pozbawiło możliwości zadzierznięcia z tej więzi i wtedy duch Boga Żywego dokonuje zmiany w nim, bo to o własnych siłach, jeżeli ktoś podejmuje takie starania w Kościele, to praktycznie zawsze jest skażany na porażkę, bo nie sposób jest w tym świecie być bez grzechu ocierać się o ludzi grzesznych, a walczyć z własnymi też, tutaj apostoł Paweł nazywa takie słowo sark z greckiego, cielesnością i, i po prostu nie utytłać się w tym wszystkim. Ale człowiek, który jest w relacji z Boga, którego duch Boga żywego prowadzi, on przezwycięży wszystko, ponieważ duch Boga żywego dokonuje tego uświęcenia. I to słowo święty to znaczy oddzielone dla Boga. To nie jest człowiek święty, że jest bez grzechu. To jest człowiek oddalony od Boga, który żyje Bogiem i w jego życiu jest Bóg, towarzyszy mu, ale to jest człowiek grzeszny. To jest człowiek, który jest w bliskich relacji. No, ciężko jest to yy, yy, przedstawić człowiekowi, jak to wygląda, ale można to porównać do małżeństwa. Można to porównać do małżeństwa, ponieważ Bóg mówi, że człowiek wstępując w związek małżeński wchodzi w relacje. Duch żony wchodzi w relacje z duchem mężem. Łączą się w jedno ciało, wydają potomstwo i to jest ten owoc. Ale jeżeli są małżeństwa, które można powiedzieć nie są małżeństwami, ponieważ nie ma między nimi tych relacji, to są związki. Związki, nie? I teraz... Ktoś, kto to przeżył, to wie tak naprawdę, na czym polega ta relacja, połączenie tych myśli. A jeżeli ktoś tego nie przeżył, to po prostu… To jest tak jak mówienie, jak smakuje lód, który, który smakujemy przez papierek, no. Tak fizycznie to można nazwać, nie? Więc kwestia uświęcenia, tak, uświęcenie, ale z ducha Boga żywego, nie? Czyli przez Niego, nie z nas samych, ponieważ my po prostu nie jesteśmy w stanie się uświęcić. My jesteśmy usprawiedliwiani, a święci stajemy się, kiedy stajemy przed obliczem Boga, ponieważ wtedy sam Pan Jezus stawia się za nami. Wtedy dopiero jesteśmy święci w pełni, można tego znaczeniu. Ale tu na ziemi jesteśmy usprawiedliwieni, jesteśmy Zbawieni w pełni. Co to znaczy? To znaczy, że duch Boga żywego może w pełni działać w nas, jeśli go nie blokujemy. Czyli z nim współpracuje nasz duch. Nie da się tak można powiedzieć, jaśniej tego wyjaśnić. Nie? Iwan. Iwan. A potem Asia jeszcze tam chciała dodać. <śm> <śm> <śm> <śm> Tak spróbuję tak maksymalnie, krótko to powiedzieć. To, co Asia pytała i to, co próbujemy tutaj jakby odnieść się do tego, to myślę, że można to określić takim prostym pytaniem. Czy kiedy my upadamy, czy grzeszymy, czy potykamy się, czy robimy to, czy robimy to świadomo, w jakimś stopniu są różne poziomy tej świadomości, czy to, czy to jest nieświadome. Na przykład czasami jest tak, że nas grzech może zaskoczyć i, i potkniemy się, nie? I zrobimy coś nieświadomie, ale potem przechodzi to takie, wiecie, tłumaczenie. No, ja zrobiłem to, dlatego, i dlatego, i dlatego, nie? I wtedy to już jest świadome. I myślę, że to jest jeden poziom świadomości i są też poziomy, kiedy ulegamy, kiedy właśnie tak jak Asia mówi, że mówimy, a to fragment pisma mówi o, o czymś innym, to nie tak, nie? I to myślę, że też jest y, to przez nas świadome jakieś, nie? E, działanie, nie? I myślę, mimo tego, że są różne poziomy tej świadomości, ale w, tak czy siak, e, czy już nieświadomo popełniliśmy coś i, i chwilowo w czymś tkwimy, w jakimś grzechu, czy świadomo ulegamy i, i wtedy właśnie trzeba przyjść do Boga i przyjść do braci, sami i przyznać się do tego, tak czy siak ten grzech to nie jest jakieś takie, wiecie, że tam coś się odbywa i to jakby to że nie wiemy o tym, nie? Ja uważam, że, że, że wszelki rodzaj grzechu jest przez, nasze, przez nas popełniany świadomo i musimy przyznać się do tego i być odpowiedzialni za to, że to robimy, a nie mówić, że tam niektórzy mówią, że to nie jest grzech, już tam wszystko przebaczone, czy inni mówią, że to nieświadome, że to jakieś tam, będzie potknięcie i, i tak dalej. I inni jeszcze mówią w ogóle, że nic takiego nie popełniamy, nie? Ja uważam, że popełniamy grzechy, będziemy jeszcze popełniać i równolegle też mówię, że nie chodzi o to, żeby teraz mówić, że wszystko tylko w rękach Boga, On nas uświęci, On nas zadba, żeby tego nie było. Nie, tak nie uważam, nie? To jest nasza odpowiedzialność i myślę, że to, to nie wiem, czy może aż jeszcze coś, to, to mi się wydaje takie wrażenie mam, że o to chodziło, bo pytałeś, nie, o tych wersetach, że wiemy, że oni znaczą coś in, in, innego, a mówimy, że a może to tak, nie, a może to siak, nie? Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, tak? Ja może w innym kierunku, jakby przekieruję to, bo ja po prostu troszkę tak, jak żeśmy ostatnio mówili, Paweł mówił, że mówmy tak, jak mówi Słowo. Jakbyśmy tak chcieli zweryfikować to, co powiedzieliśmy dzisiaj, czy my mówimy w ogóle, jak mówi Słowo Boże, czy my po prostu mówimy tak, jak myślimy, że mówi Słowo? Bo jak ja na przykład czytam Słowo Boże, to ono jest dla mnie bardzo takie, powiedziałabym, no to określenie mi bardzo pasuje jak miecz. I z mieczem się nie da polemizować i nie da się jakby, nie wiem, gdzieś tam. No nie da się, y, po prostu jest, y, jest to bardzo konkretne i akurat jak się czyta Ewangelię Łukasza, ona jest pełna y, Bożej prawdy na ten temat, y, co jest y, złe, a co jest y, dobre. I no nie wiem, to, co akurat powiedzmy, mi, przychodzi na przykład te fragmenty, gdzie i to, co mamy robić i to, czego mamy nie robić. I teraz pytanie na przykład, jeżeli jest napisane, że kto mnie miłuje, przykazań moich przestrzega, to jakby no ja po prostu widzę te konkretne miejsca w słowie i um, uważam, że jeżeli jest napisane, że doskonałymi bądźcie, to jeżeli nie jesteśmy, to po prostu mamy problem. Jesteśmy w miejscu, w którym mamy problem z tym, żeby to słowo stało się amen w naszym życiu. I kiedyś, kiedyś, jeszcze jak czytałam Biblię na początku, to miałam wrażenie, że słowo wymaga od nas rzeczy niemożliwych, ale odrzuciłam tą myśl i powiedziałam, że Panie Boże, ja nie wiem, jak to się stanie, ale wiem, że skoro Ty tak mówisz, to jest to możliwe. I raczej szukam wypełnienia się Bożych słów w życiu e, niż takich po prostu rozmów, które... Mm, no w moim rozumieniu są ludzkim rozumowaniem, a nie biblijnym porządkiem. Chcę was zachęcić do tego, żebyście otworzyli Ewangelię Jana, 15 rozdział, tak? 15 rozdział od pierwszego resetu. Ja się cieszę, że Asiu, że masz takie pragnienia, że szukasz, że zastanawiasz się nad tym, bo to, to cieszy tylko, że są takie osoby. Ale chcę, żebyśmy weszli do Bożego odpocznienia. Weszli do Bożego odpocznienia. To nie my, to nie my mamy w ten sposób działać. To Pan Bóg chce w naszych sercach uzdolnić nas do tego, żebyśmy potrafili to Słowo Boże wypełniać. To Pan Bóg. Rozpoczynam od pierwszego wersetu. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winoogrodnikiem. Usuwa każdy pęd we mnie nieprzynoszący owocu i oczyszcza każdy który owoc przynosi, aby owocował obficie. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wam przekazałem. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi winorośli. Taki wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Jeśli kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak pęd i usnie. Takie zbiera się rzuca w ogień i płoną. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Przez to mój Ojciec zostanie uwielbiony, byście przynosili obfity owoc i okazali się moimi uczniami. Galacje, w Efezjan 2,10 jest napisany taki werset 2,10. Jego bowiem dziełem jesteście. Jego bowiem dziełem jesteście. Nie? W liście do Kolosan w pierwszym rozdziale jest napisane coś takiego. A Bóg uzdolnił was, abyście byli sługami Nowego Przymierza. Nie z nas. Mamy odpocząć, mamy zostawić to. Nie, nie mordować się, nie męczyć się, nie wysilać się. Jedynym doskonałym człowiekiem, który był w stanie to wypełnić, był Pan Jezus Chrystus. Uzdolnił nas, tak? Pierwszy do koloson. Weź tutaj, bo to. Byłem, to, byłem, to, byłem, to. Pierwszy do koloson. Tu jest tutaj za, za, o tam. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli, je, jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Aby, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Bogu utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością, dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Nie wysilać się, nie damy rady bez Bożej pomocy, bez Bożej łaski. Nie, ale ja, tego, znaczy ja to tak odebrałem, nie? Bo, bo wiem, że to... I jako potwierdzenie tego, co tutaj brat Grzegorz czytał, powiem inny werset z listu do Galacjan, że my zostaliśmy powołani do wolności. I to jest w trybie przeszłym. Zostaliśmy powołani do wolności I jeśli jesteśmy już w tej wolności, jeśli trwamy w niej, to dopiero wtedy, będąc w tej wolności cały czas, możemy walczyć przeciwko, yy, przeciwko złu, które chce, jak to się mówi, nas y, po prostu pokonać. Ale tu jest warunek w, w bardzo istotny i niestety czasami ludzie to mylą. Że żeby w ogóle podjąć walkę przeciwko złu, człowiek najpierw musi stać na fundamencie wolności. Musi stać na fundamencie zbawienia. Człowiek taki musi wiedzieć, kim jest, dokąd zmierza, kto go wyzwolił, kto go oczyszcza, bo też czytamy, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiej zmazy i skazy. Nas jako tych, którzy stoimy na fundamencie Chrystusa. I dopiero taki człowiek, który ma świadomość, kim jest, że jest dzieckiem Bożym, oczekuje przyjścia Królestwa, tylko taki człowiek skutecznie będzie mógł podjąć walkę przeciwko złu, które chce go, jak to się mówi, podejść. To jest bardzo ważne, bo dużo ludzi myśli, że na podstawie właśnie walki osiągną coś. Nie. Chrystus to zrobił dla nas, My to przyjęliśmy i jeśli w tym trwamy, dopiero wtedy, jeśli w tym trwamy w Chrystusie, możemy podjąć tą walkę. Jeśli tego nie ma, jeśli to jest odwrócone, to to jest, do niczego nie prowadzi. Tutaj ja chciałem, ja chciałem zwrócić uwagę na ten, na ten werset, który właśnie tutaj podniosła siostra Asia o doskonałości. My nie jesteśmy w stanie być doskonałymi, bo tutaj siostra Asia z pewnością czyta przykład literalny, gdzie tam jest napisane bądźcie doskonałymi, ale my wiemy, że jesteśmy w niedoskonałym ciele i mimo naszych szczerych chęci nie będziemy nigdy doskonałymi, dopóki nasze ciała nie zostaną przekształcone w te ciała uwielbione. I tutaj dobrze to oddaje werset, ten werset przykład Biblii Lubelskiej bo tu jest napisane, bądźcie niemowlętami, a umysłem bądźcie doskonałymi. My chcemy, my, my cały czas dążymy do tej doskonałości naszym umysłem, ale to ciało jakby w, w pewnym sensie nas hamuje, także my w myśleniu y, jesteśmy doskonałymi i w, w tym myśleniu właśnie my się doskonalimy, natomiast no, niestety to ciało aż do, do końca będzie niedoskonałe i będzie w jakiś sposób nam tą doskonałość utrudniać, tak to rozumiem. Musimy tutaj podawać sobie mikrofon, bo jak tak mówimy przez salę, to wtedy no, ci, którzy nas słuchają, czy później jak będziemy chcieli to odsłuchać, nie będziemy wiedzieli, co inni mówili, więc podnośmy ręce, przekazujmy mikrofon, wysłuchajmy jednej osoby, żeby jedna osoba skończyła, dopiero wtedy zabierajmy głos, żeby nie mówić w trakcie, gdy ktoś mówi gdzieś tam z drugiego krańca sali, bo wtedy no, nie będziemy wiedzieli, co się dzieje. Ja tylko króciutko jeszcze dodam, Asiu, powiedziałaś, że y, ty chcesz trzymać się słowa, tak jak ono jest napisane, a zabrzmiało to tak, jakbyśmy my inni nie trzymali nie, się słowa. Nie, nie, nie. Ja to, tylko wyjaśnię. To, to mi mówione dokończyć, Asiu. mówione właśnie ostatnio, żebyś ty, po, ty powiedziałeś, że mówmy tak jak słowo. Dokładnie, tak. No więc ja tutaj w tym kierunku... I, i Zobacz, myślę, że wszyscy mamy to samo pragnienie, by mówić tak jak słowo, tyle że mówić tak jak słowo to nie oznacza trzymać się jednego wiersza w oderwaniu od innych. Absolutnie. Mówić jak słowo to mówić jak całe słowo i, i na tym polega Taka. nasza rozmowa, że ty odwołujesz się do jakiegoś wiersza, który my uznajemy, że jest prawdziwy, próbujemy go zrozumieć w świetle, innych wierszy, które rzucają nam pełniejsze światło na zrozumienie tego wiersza, więc tutaj nie jest tak, że yy, jedna osoba trzyma się słowa, bo cytuje jakiś wiersz, a inni cytują inne wiersze i już się nie trzymają słowa. No nie, nie przedstawiajmy tego w ten sposób, bo tak nie jest. Myślę, że wszystkie wypowiedzi, które padły, były wypowiedziami se, z, opartymi na słowie. Tu nikt nie wyszedł poza słowo, tu nikt nie filozofował jakieś rzeczy, których nie ma w Słowie. Podajemy różne wersety ze Słowa Bożego. Cytujemy, cytowałem pierwszy Listiana, Jakuba, tutaj bracia powoływali się na Galacjan, Kolosan, tutaj brat czytał z Ewangelii, więc wszyscy cytujemy różne miejsca słowa, które pozwalają nam zrozumieć na czym polega właśnie przestrzeganie Bożych przykazań w obliczu naszej słabości w obliczu naszej niedoskonałości, w obliczu właśnie tego, z czym toczymy bój. Więc tutaj nie, nie, nie stawiajmy w ten sposób sprawy, tylko patrzmy na te różne fragmenty słowa, które są cytowane i próbujmy znaleźć właśnie, co Słowo mówi w tym temacie, w tych różnych fragmentach, nie tylko w jednym wierszu, czy w jednych wybranych wierszach, które rzeczywiście są zgodne. Ponieważ w każdej niemal, w każdej niemal prawdzie, która jest w Bożym Słowie przedstawiona, mamy różne perspektywy i mamy tą perspektywę Bożą, o której tutaj dzisiaj mówimy, że Bóg jest sprawcą Bóg jest tym, który nas uzdalnia, to co tutaj przed chwilą brat Grzegorz mówił, że jest ten aspekt niemożności zrobienia czegokolwiek bez Chrystusa, co nie oznacza, że nie mamy wkładać wysiłku, że teraz Bóg za nas wszystko zrobi. Piotr w swoim liście mówi o tym, że boska jego moc obdarzyła nas wszystkim. Boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest nam potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał do, chwa, do chwały i cnoty. Czy to oznacza, że teraz skoro jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, to my nic nie musimy robić? Nie, wręcz przeciwnie. W następnym wierszu Piotr mówi, do, dołóżcie wszelkich starań. I dodawajcie do, do wiary to. I potem całą listę nam wymienia rzeczy, które musimy robić i mówiąc mówi dalej, że czyniąc to, czyniąc te rzeczy, umacniamy nasze powołanie i wybranie. W ten sposób się nigdy nie potkniemy. Czyli z jednej strony Jego moc obdarowała nas wszystkim, źródło naszej zdolności jest w Bogu co nie oznacza, że jesteśmy bezczynni, absolutnie. Piotr mówi, kto jest bezczynny, ten w ogóle zapomniał, czym został obdarowany, więc łączymy te dwie rzeczy, łączymy doskonałość, do której jesteśmy wzywani, do której jesteśmy uzdalniani, do której Duch Boży nam dopomaga, byśmy do tego coraz bardziej się upodobniali, jednocześnie z tymi wszystkimi miejscami, które mówią o naszej niedoskonałości, o naszych niedociągnięciach, o naszych brakach. I musimy te dwie rzeczy trzymać w równowadze. Jeżeli uprzemy się przy jednej z tych stron, po prostu pójdziemy w skrajność i zaprzeczymy innym miejscom Słowa Bożego, więc tego nie chcemy robić. Stąd nasza rozmowa, żeby się wzajemnie pouzupełniać. Mogę króciutko, Asio? Nie a, wiem dobrze. skąd na przykład taka myśl, że y, ja chcę rozmawiać tylko na pewnych fragmentach, a, a innych nie przyjmuję, bo tak nie jest. Y, dla mnie całe słowo jest taki jaman i ono jest y, spójne, y, a jedynie nasze po prostu nie wiem niezrozumienie prowadzi do tego, że no, nie rozumiemy się czasami. Próbujemy. Prób no, Paweł ale, powiedział. No ale próbujemy, zgadza się. I ja. Y, no nie wiem, jak jestem, że tak powiem, odbierana, ale. Y, ja też próbuję. Y, odzywam się, próbuję, chcę rozmawiać i absolutnie. Y, no nie wiem, nie, nie neguję tutaj. Kogoś nie występuje przeciwko, nie wiem, komuś czy czemuś. Po prostu chce znać słowo takie, jakie ono jest. No i to tyle. I po tym, co powiedziałaś, Asiu, to myślę, że dobrze jest nazwać po imieniu. To, że na pewno celem nikogo z nas... Nie powinno być to, żeby się jakoś tam atakować, yy, yy, przekonywać, ja mam rację, ty nie masz racji. Yy, nie, nie, to nie ten klimat, tak? Yy, yy, myślę, że... Co mówisz, Asiu? Okej, okay, okej, okay, no tak, ale dlatego właśnie chcę przywołać nas do porządku, co jest dobre, a co nie jest dobre, yy, yy, jaka postawa. Myślę, że to, co jest jakby istotą tego, co tutaj się odbywa, gdy, o tym, gdy rozmawiamy o, o, o tym, co mówi Boże Słowo i jak wygląda nasze życie, jest to, czy jesteśmy we właściwym miejscu w naszym myśleniu. I w naszym działaniu. Jeśli jesteśmy we właściwym miejscu, w myśleniu i w działaniu, to dzięki Bogu niech tak będzie, niech to się pogłębia i niech, niech tego będzie coraz więcej w naszym życiu, że w każdej jednej sprawie jesteśmy we właściwym miejscu w myśleniu i w działaniu. Ale może się okazać, że na tej drodze za Panem Jezusem, gdy weszliśmy na tą drogę, możemy być... W złym miejscu w swoim myśleniu i w złym miejscu, jeśli chodzi o nasze działanie. I myślę, że zarówno skazalnicy, gdy jest głoszone Słowo Boże, ono prześwietla nas, dotyka nas i, i Pan Bóg mówi do nas, abyśmy to słyszeli, że, że coś w naszym myśleniu albo działaniu jest niewłaściwe i obyśmy zachowali się jak trzeba, czyli zrobili to, co, co tutaj jest potrzebne do, do zrobienia. Tak? Pokutowali, zmienili myślenie, zmienili działanie z Bożą pomocą oczywiście. I, i zarówno skazalnicy, jak i tutaj rozmawiamy i to chociaż czasami mogą się jakieś emocje pojawić, bo ktoś czuje się jakoś tam zaatakowany czy coś, to oby tego było jak najmniej. Ale Wszyscy jesteśmy, że tak powiem, w tym samym miejscu, w miejscu pielgrzymowania, w miejscu niedoskonałości, słabości i bądźmy tymi, którzy rozumiemy siebie nawzajem w tym sensie, że no tak, ty jesteś słaby, ale ja też jestem słaby i dlatego cię rozumiem, ale mottem jest szukać tego, co co Bogu jest miłe, yy, sprawdzać, czy jestem w dobrym miejscu i, i szukać tego, żeby być w tym właściwym miejscu. Myślę, że, że to nam powinno przyświecać, oby tak było. I no, te, te ataki, które mogą się wydać, że jakieś personalne, to yy, no, uczmy się, żeby tego, żeby tego nie było, bo to jest takie yy, słabe, <śmiech> mówiąc kolokwialnie. Czas nam się skończył, więc ja jeśli to... jeszcze właśnie Ja, ty ktoś... ja zawsze tylko... <grym> tak, tak. Ja tylko dodam, że gdyby jeszcze ktoś z tych osób, które nie zabierały głosu, chciały jeszcze zabrać głos, no to jeszcze przedłużymy parę minut. Ale żeby no, już nie rozwijać tej dyskusji, tylko roz... mamy o czym rozmyślać na podstawie tego, co słyszeliśmy, ja jeszcze... a właśnie jeszcze kilka głosów takich, które się może nie odezwały. Ja jeszcze w temacie właśnie Łukasza chciałem tutaj y i to, o czym myśmy mówili, czyli o miłości, to zwróciłem uwagę na wersy z Łukasza 1,50, a jego miłosierdzie trwa przez pokolenia dla tych, którzy okazują mu cześć, czyli okazywanie tej czci Bogu to jest właśnie ta miłość, że my wykonujemy jego przykazania. Nawet gdybyśmy chcieli okazać tą miłość przez leżenie krzyżem y, całymi dniami, to to nic nie da, jeżeli my nie będziemy wykonawcami y, y, przykazań y, Pana Jezusa. I, I tyle, ja to widzę bardzo prosto. To ja też bardzo króciutko wracając do tego samego słowa, bo zawsze z, zachęcam siebie, żeby zobaczyć co tam w Grece jest napisane, a w Grece właśnie gdzie jest napisane to słowo doskonałość, które jest tłumaczone, wielokrotnie jest właśnie określone jako, również jako dojrzałość. I to dla mnie przynajmniej zupełnie inaczej już na to mogę spojrzeć, bo kiedy po ludzku będę patrzył na słowo dojrzałość, no to wtedy już, już mogę się do tego położyć i krzyżem leżeć. Ale kiedy się mówi o dojrzałości, to już zupełnie inaczej to wygląda. Natomiast dosłownie do, można tłumaczyć jako dojrzałość, można jako, to Paweł wcześniej mówił, że brak, brak, braków, kiedy, kiedy już nie ma braków, czyli dochodzimy do, pewnej, do pełnej pełni, tak bym też to mógł określić, czyli generalnie dojrzałość. Jakbyśmy sobie tak pozmieniali, to może inaczej byśmy na to już mogli że spojrzeli, dlatego zwracam uwagę, żeby na to, na to zwrócić uwagę. A już kończąc, jednym z aspektem, jednym z aspektów jak mi się wydaje, że jednym z aspektów tego, że już jesteśmy na, na tej drodze dojrzałości jest fakt, że jesteśmy niedojrzali. Mamy świadomość swojej niedoskonałości. Jeszcze ktoś krótko. Kto się nie odzywał, ktoś może jeszcze chciałby zabrać głos, kto głosu nie zabierał? <laughs> Nie, ja tylko może tutaj jakoś tak y, spróbuję tą kwestię naszej niedoskonałości jeszcze jakby przyklepać troszeczkę innym wersetem z pierwszego listu świętego Jana. I jest napisane tak, że jeśli zaś, jeśli chodzimy w światłości, czyli to jest mowa o tych, którzy są święci, którzy są w Chrystusie, a więc jeśli chodzimy w światłości jak On sam, czyli Bóg jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Czyli ja bym powiedział, to jest takie troszeczkę jakby podsumowanie, że, no, że będąc na tej ziemi, żyjąc w tym ciele, niestety dopuszczamy się od czasu do czasu uchybień, No, które no lepiej by było, żeby ich nie było, ale niestety one są i obawiam się, że będą do końca. Pamiętam kiedyś jeden z braci siedzieli już świadectwem i powiedział, że gdy pokutował, gdy go Bóg wziął już w swoje ręce, wiecie, tam mówię o tym momencie pod krzyżem, gdy on już autentycznie był na progu wiary, to on się zastanawiał, z czego on ma pokutować. Patrzył na swoje życie, rany Julek, wszystko, wszystko działa, nie? wszystko dobrze. I na tym progu Bóg mu pokazał, że nie kocha go z całego serca i ze wszystkich sił. I on to zobaczył jako swój grzech. My wiemy, że pod pojęciem kochania Boga kryje się wypełnianie Jego przykazań, kryje się mu uczci, aktywne stosowanie Słowa Bożego, ale on w tamtym momencie zobaczył stan swojego serca że to serce jest niekochające, że On już łamie to pierwsze przykazanie. Pierwsze, czy tam najważniejsze, no On to tak zobaczył wtedy. Mnie pamiętam, że to bardzo mocno wzruszyło, bo rzeczywiście tak jest, że gdy patrzymy na swoje serce i czasami Bóg daje taką łaskę, żeby przez moment zobaczyć, w jakim ono jest w stanie i widzimy, że ono nie jest w stanie doskonałym, że nie kochamy Boga z całego serca, chociaż w swoim życiu, będąc prowadzonymi przez Ducha Świętego, wiemy, że te owoce miłości wydajemy, bo gdyby ich nie było, no to w ogóle próżne nasze tutaj siedzenie, no to po co my tu siedzimy. Jednak jesteśmy na drodze dojrzałości również w tej kwestii i oczywiście nigdy nie możemy powiedzieć, że nam już wystarczy, że już kochamy Boga z całego serca, z całych sił, z całego ducha, to jest, to jest nieprawda, tak jeszcze nie jest i my tego pragniemy. Jednym z, no z takich cech dziecka Bożego jest to, że pragnie kochać Boga coraz bardziej, coraz bardziej i więcej i więcej, to znaczy, że jeszcze dużo jest w tym temacie do zrobienia. Jeszcze mamy tutaj bardzo, bardzo, no myślę, taką ciekawą drogę, żeby wzrastać w miłości do Boga. I chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że w takim momencie, kiedy Bóg daje nam zobaczyć i zrozumieć, że nasze serce jest nie w tym miejscu jeszcze, co trzeba, przepełnia nas, przepełniają nas różne emocje. Czasami jest to głęboki żal. Panie, chciałbym Cię kochać bardziej. Czasami ten żal jest, no wręcz, ja to czasami tak mam jak człowiek, który się topi, że brakuje mi, wiecie, tchu, taki... To jest stan bardzo zły. Znaczy zły w sensie on jest dobry, bo, bo objawia jakąś prawdę, przybliża mnie do Boga, ale jest bardzo... No, gdyby on trwał długo, to, to bym się utopił właśnie w tym smutku i żalu, bo bym widział tylko swoją niedoskonałość i nic by z tego nie było. I teraz chcę powiedzieć na, na sam koniec jedną rzecz, że... Słowo Boże, Jezus, Bóg, Duch Święty prowadzi nas jeszcze do tej prawdy, że On przebacza każdy grzech, nawet ten, że Go nie kocham jeszcze tak, jak trzeba. Za tym przebaczeniem idzie obietnica, że pomoże mi dawać kroki do przodu. Za, tym, za tą obietnicą idą jeszcze dowody Jego miłości, że rzeczywiście to się dzieje. I to wszystko sprawia, że nie toniemy w tym smutku, patrząc na naszą niedoskonałość. Bo gdy byliśmy bez Jezusa, bez Ducha Świętego, bez Boga, to chyba tylko dlatego, że Bóg nam nie pozwolił zobaczyć nasz, nasz prawdziwy stan, to myśmy żyli jeszcze na tym świecie. Bo gdyby pozwolił nam zobaczyć stan naszego serca i nie dał łaski, to tylko na tory albo na sznur. Ja tak myślę, bo to po prostu jest wtedy bez nadziei. Ale w Jezusie jest nadzieja i ta nadzieja nas jakby dzisiaj cały czas prowadzi, trzyma i dlatego może czasami odnosimy wrażenie, że patrzymy na brata, który się raduje, czy siostrę, raduje się z, z tego, że jest Bożym dzieckiem, mimo że wcale nie jest taka doskonała czy doskonały. no to ma prawo do tej radości, czy nie ma, ma prawo. My wszyscy mamy prawo do radości, bo ona wypływa też z chwały Bogu. My chwalimy Boga, że jest Zbawicielem. Chwalimy Boga, że u Niego jest odpuszczenie. Dzisiaj w tym psalmie, którym rozpoczynał Paweł, to było. Lecz u Ciebie jest odpuszczenie, by się Ciebie bano. Więc zobaczcie, jak to wszystko razem gra. Nasza grzeszność, Jego łaska, bojaźń, Bogo, bojaźń w kierunku do Boga, radość nieustanna. Nieustanne też poprawianie i dokładanie starań w swoim życiu. To jest wszystko jeden wielki pakiet i jak myślę o tym, że jesteśmy dziełem Ducha Świętego, to myślę o tych wszystkich elementach, które w jakiś doskonały sposób w jego dzieciach funkcjonują. Jeszcze ktoś, kto nie zabierał głosu, chciałby krótko powiedzieć. Ktoś kto nie zabierał głosu. <śla> Raz z was. Słuchając tego wszystkiego, taka jedna myśl przyszła mi do głowy. Kiedy się modlicie, ile razy dziennie prosicie, żeby Pan was napominał i karcił? Zgadza się. I to jest najlepsze. Bo w tym momencie, kiedy jesteśmy napominani i karceni, to jest ta Boża miłość. I to nas najbardziej właśnie wtedy kształci. I dla mnie to jest najlepsza właśnie definicja. Kiedy człowiek jest blisko Boga, to Bóg go karci i napomina. I jeżeli to macie, to jesteście blisko Boga. A jeżeli tego już nie ma, to znaczy, że macie problem. I wtedy naprawdę trzeba pytać Pana, gdzie jest ten problem. I tu padały te słowa, tak? Dużo wersetów padało na temat miłości, Bożej i tak dalej. A dla mnie najprostsze jest to, co jest napisane w tym właśnie wersecie. Kogo Bóg kocha, tego napomina i karci. Jeżeli w tym jesteście, jesteście w Bogu, jesteście zbawionymi ludźmi. Także nie macie się czego obawiać, a nawet jeżeli zaczniecie uchybiać celu, to Bóg was napomni i skarci. I mówię to o rzeczywistym napomnieniu i karceniu, tak? Nie mówię o rozważaniu słowa, że dotknął mnie werset, tak? Tylko mówię to o żywym, realnym Bogu, który jest pośród nas i który żyje w nas, tak? I o tym nie wolno zapominać. Amen. Kochani, jeszcze byśmy pewnie mogli długo rozmawiać, ale czas nieubłagalnie płynie, więc powstańmy i pomódmy się jeszcze. Przyjdźmy do Boga z tym, o czym rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy, co rozważaliśmy. Módlmy się. Siądźmy jeszcze bracia, siostry na chwilkę. Jak widać, nasze dyskusje no, nie zawsze są doskonałe. Komunikacja tak samo, to jest rzecz normalna. W ogóle bym się tym nie przejmował. Będziemy teraz wspominać coś, co jest doskonałe. Coś zupełnie innego niż, wiecie, te nasze próby. Doskonałe dzieło Pana Jezusa na krzyżu. To wspominamy, kiedy mamy ten zwyczaj kielich, chleb. Chciałem się podzielić y, takim króciutkim świadectwem, postaram się krótko. Coś, co mnie ostatnio mocno dotknęło, właśnie wiecie, w, w kontekście tego, co się na krzyżu wydarzyło. E, jeżdżę czasem do Tarnowa, tam do pracy i Bóg mi dał taką sposobność ostatnio, żeby rozmawiać właśnie o Ewangelii. Mam tam takiego człowieka, z którym rozmawiam średnio trzy razy w roku, ale mamy dosyć bliską relację. Głaszę mu Ewangelię, mówię mu. Jakiś czas temu spotkała go taka, wiecie, tragedia życiowa. Stracił syna, 21 lat, ten jego syn, takie oczko w głowie, mieli bardzo bliską relację, bardzo dobrą relację. I tak jak byłem tam ostatnio, tak się modliłem, żeby wiedziałem, że prawdopodobnie będzie. I tak się modliłem do Boga, żeby, żeby móc z Nim porozmawiać znowu o Ewangelii, żeby wejść, wiecie, w jakąś głębię w ogóle tego przesłania dobrej nowiny. I on mi właśnie zaczął opowiadać znowu o tym synu. I właśnie z tej takiej perspektywy, tej świetnej relacji, którą mieli. Jak on opowiadał o tej relacji, to wiecie, to ja bym chciał mieć w połowie, chociaż wiecie, taką relację ze swoim synem, jak on opowiadał o tej, co ma ze swoim. Ja tego syna stracił, bardzo za nim tęskni i to jest wiecie, taki no, no wiadomo. Znaczy nie wiadomo, to trzeba pewnie przeżyć, ja po prostu widzę jego cierpienie, ale... Bóg mnie pobudził, żeby mu powiedzieć właśnie tą historię, że Ojciec posłał Syna na świat. Że jest taka właśnie takie zdarzenie, wiecie, w dziejach ludzkości, że Ojciec posłał Syna na świat. I gdy Pan Jezus wołał na krzyżu, Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił, to mu o tym mówiłem właśnie. On już się zawsze zastanawiał, co to oznacza, to Boże, mój Boże, coś, czemuś mnie opuścił. I tak jak ja rozumiem to, co się tam wydarzyło, było to właśnie wielkie, wiecie, to rozdzielenie ojca od syna. Ojciec poświęcił swojego syna i nastąpiło to ogromne no, rozdzielenie, że Pan Jezus zawołał na krzyżu, Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił. Czytamy w liście do Koryntian, że On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. On jego uczynił grzechem. Rozbił go na krzyżu. To był plan Boży. Po to posłał swojego syna. Mogłem mu to zwiastować temu człowiekowi przy tej okazji, bo tak mi Bóg łaskę okazał ale przy tej okazji mnie też to, wiecie, poruszyło mocno i zawsze mnie to stawia, wiecie, do pionu, co się wydarzyło na krzyżu tak naprawdę. Będziemy to wspominać i rozważajmy to i to jest dla, wiecie, dla właśnie takiego indywidualnego rozważania. Niech każdy rozważa tą dobrą nowinę, bo to jest też dobra nowina, to jest absolutnie dobra nowina. Że Pan Jezus tam zawołał to, co zawołał. Stało się to, co się stało, ale to jest okay. dobra nowina dla nas. Ojciec posłał Syna. Oby Bóg dał łaskę temu człowiekowi, żeby on to zobaczył poprzez sam to, co przeżył w swoim życiu, przez to doświadczenie, a my <śmiech> też wzrastajmy w tej myśli. I gdy będziemy brać ten kielich, ten chleb, no wspominajmy to też w tym właśnie aspekcie, że no, nastąpiło wielkie rozdzielenie po to, aby każdy, kto uwierzył, mógł być zbawiony. Po to, aby Pan Jezus, gdy przyszedł, no, uratował swoich. To chciałem tak się krótko podzielić tylko i aby to wiecie, zaowocowało też w naszych sercach żebyśmy się jeszcze bliżej zbliżali, jeszcze bliżej zbliżali masło maślane, abyśmy jeszcze bliżej byli Pana i tego, co się wydarzyło na Krzyżu Golgoty. Dobra nowina, Ewangelia. To jest, wiecie, to są piękne rzeczy. I też się zgadzam z tym, co Asia powiedziała, że wiecie, że tutaj właśnie ta komunikacja, że rozważamy różne rzeczy, mówimy i to jest wszystko takie, ale przecież chcemy tak naprawdę jakiejś realności i prawdy w naszym życiu i to jest coś, co wiecie, jutro, pojutrze, tygodniu, każdego dnia. Wszystko, co robimy, musimy, że tak powiem, czynić i rozważać w kontekście tego, co się wydarzyło na krzyżu Golgoty. Do tego jesteśmy, wiecie, powołani. Właśnie jest, dlatego to nas odróżnia od tego świata, że my mamy krzyż. Możemy patrzeć na krzyż, możemy czerpać z krzyża, możemy, wiecie, mamy tron łaski. To jest to, co nas odróżnia. Krzyż Golgoty, to dzieło i to dzieło jest doskonałe. To co my, to tak, się zgadzam w ogóle, to jest dobra nowina, więc pomódlmy się, wstańmy, pomódlmy, podziękujmy Bogu i... pobudź nasze serca, do Panie wdzięczności Tobie, do tego, aby rozważać cały czas to, co się wydarzyło na krzyżu, Panie. Chcemy wspominać, Panie, to, co i teraz wspominamy przez Panie łamanie tego chleba, przez ten kielich, Panie, dopomóż nam, aby to była, Panie, nasza codzienność. Aby, Panie, dzieło Twojego krzyża, Panie, to, co Ty wykonałeś, Panie, było ponad wszystkim innym w naszym życiu. Aby wszystko, co czynimy, Panie, co o czym myślimy, co robimy, co planujemy, aby, Panie, to wszystko było poddane Tobie. Panie, bo Ty... Boże, zostaliśmy drogo kupieni, Panie. I niech tam myśl, Panie, o tej zapłacie. O Twojej krwi, Panie. O Twojej śmierci krzyżowej. Panie, niech tam myśl będzie ponad wszelkimi innymi myślami w naszych sercach, w naszych umysłach. Panie, abyś Ty był uwielbiony wywyższony przez to, co czynimy, myślimy, Panie, mówimy. Dopomóż nam, Panie. I dziękuję Ci, że Pomimo tego, że my jesteśmy niedoskonali, panie, to ty właśnie dlatego przyszedłeś ze Twoim doskonałym dziełem, panie. I Twoje dzieło na krzyżu jest doskonałe. Dziękuję Ci za to, panie, że mogę mieć w tym udział, pomimo tego, że jestem tak, panie, takim prochem. Takim małym i niedoskonałym, upadłym, panie człowiekiem. To dziękuję Ci, że wyciągnęłeś do mnie rękę. I panie, do każdego, kto zawołał do ciebie. Dziękuję Ci, Panie, że dobra nowina, Panie, o Twoim zbawieniu jest i dzisiaj, Panie, głoszona. I dzisiaj, Panie, każdy, kto uwierzy, będzie uratowany. Właśnie dlatego, że Ty uczyniłeś to, co uczyniłeś. Panie, kieruj nasz wzrok na krzyż Twój i bądź uwielbiony, Panie Jezu. Amen. Amen. Po błogosław, kochany Panie, ten chleb. Kielich i daj nam jeść z tego chleba i pić z tego kielicha rozumiejąc, że wspominamy Twą śmierć rozumiejąc, że to co uczyniłeś te dwa tysiące lat temu na krzyżu Golgoty ma błogosławiony skutek dla każdego z nas kto wierzy w Ciebie przynosisz nam życie przynosisz nam społeczność z Ojcem przynosisz nam wolność od potępienia, nadzieję, zmartwychwstania, wiecznego życia. Panie, ta cała niewypowiedziana łaska, o której śpiewamy, o której rozmyślamy, ale której też do końca nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Wielbimy Ciebie za Twoje wielkie dzieło zbawienia i daj, by każdy z nas wzrastał w poznaniu Ciebie, wzrastał w doświadczeniu Twojej łaski, wzrastał w wolności od mocy grzechu i zwycięstwie, jakie jest nam dane w Tobie, Panie, w Twoim dziele, krzyża zmartwychwstania wstania Ducha Świętego, którego nam udzieliłeś. Modlimy się, aby to, co tutaj świętujemy, przynosiło błogosławiony owoc każdego jednego dnia w życiu każdego z nas, w życiu każdego brata, każdej siostry. Amen. Amen. Zapraszamy, kochani, do tego stołu. Tutaj jedzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, módlmy się dalej, uwielbiamy naszego Boga za to, co dla nas uczynił. Siądźmy jeszcze, kochani, na chwilkę. W tym nadchodzącym tygodniu czeka nas jeszcze wiele wykładu Bożego Słowa i możliwości wspólnego rozważania, a temat, którym zajmiemy się w najbliższe trzy dni, czyli poniedziałek, wtorek i środa, to właśnie temat zwycięstwa w Chrystusie. Zwycięstwa nad grzechem, Zwycięstwa nad szatanem, zwycięstwa nad światem. Więc o tych trzech aspektach tego, co Chrystus uczynił, będziemy tutaj w poniedziałek, wtorek, środa o godzinie, od godziny 18 do 20.30 rozmawiać, rozważać. Także wszystkich serdecznie zapraszam, kto może. Bądźcie tutaj, brat Hal Hayes, który już tutaj prowadził wykłady z atrybutów Boga, będzie właśnie teraz ten temat kontynuował. My zaczęliśmy go już dobrych parę miesięcy temu, ponad pół roku temu, ten temat tutaj, ale jeszcze jest tam dużo, dużo do powiedzenia i na pewno jest to temat warty zgłębiania i przynoszący wielką zachętę i nadzieję właśnie, doświadczania tego zwycięstwa w naszym życiu w coraz większej mierze, a też pokazuje praktyczne aspekty tego, jak mamy żyć w tym zwycięstwie, którego Chrystus dokonał i które ma się w naszym życiu praktycznie ziszczać. Więc o tym będziemy w ciągu tych trzech najbliższych dni mówili. Jeżeli możecie upiec jakieś ciasto, coś tam przynieść, żeby tutaj też w czasie przerwy poczęstować siebie i gości, którzy przyjadą z okolicznych tutaj zborów, to, to będę też wdzięczny. Także o 18.00 zaczynamy, bądźmy wcześniej w pudo, najlepiej być już tutaj, przygotować też tam w kuchni, co trzeba, żeby później nie trzeba było wychodzić w trakcie wykładów, tylko przygotować tam jakąś herbatkę, a później tylko dolać wody, czy nawet wstawić w tym takim termosie. Tam jest taki termos, gdzie można wstawić tą ona na cały czas będzie gorąca więc wtedy w czasie przerwy tylko po prostu dolać gorącej wody i już. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz to wyjazd do Torunia w sobotę. Jakieś osoby się do mnie zgłosiły, ale nie wiem, czy to są wszystkie osoby, więc mam prośbę, że jeżeli ktoś jedzie do Torunia w sobotę, żeby jeszcze dzisiaj potwierdził mi tutaj, żebyśmy tutaj się spotkali. Te wszystkie osoby, które jadą do Turunia, zaraz teraz po zakończeniu tej części, żebyśmy się tutaj spotkali, zobaczyli, ile nas jest, ile samochodów trzeba wziąć na ten wyjazd i umówimy się konkretnie, kiedy, gdzie się spotkamy, żeby razem pojechać. W Toruniu zaczyna się o godzinie 11, więc musimy koło 9 wyjechać, nawet lepiej w pół do dziewiątej, żeby tam spokojnie dotrzeć. Niektórzy jeżdżą szybciej, to mogą później, ale powiedzmy, około no, tej 9 chcemy wyjechać. Kolejna rzecz to pozdrowienia od braci i sióstr ze Staszowa, przysłali jak zawsze rano pozdrowienia zaproszenia do wizyty. Jakby ktoś słyszycie bracia ze siostry ze Staszowa zdjęcie, chcą wasze znowu zobaczyć, także zróbcie się tam razem i wyślijcie mi zdjęcie. To pokażemy znowu tutaj, jak wyglądacie. Jeśli macie jakieś jeszcze pozdrowienia, ogłoszenia, to bardzo proszę. Ewy. Od siostry Ewy. Ja też przekazuję od Adama i Dorotki. Też pozdrawiają serdecznie. Przypominam też, że pod koniec listopada, 28 listopada, bracia są zaproszeni na post do Zgierza. Na naszej stronie internetowej, ja tam zamieściłem teraz wszystkie te wydarzenia, które mają miejsce w tym miesiącu, więc tam na stronie internetowej jest też link do formularza, gdyby ktoś z braci chciał jechać do Zgierza na post, Wypełnicie też jak najszybciej ten formularz zgłoszeniowy. Natomiast jeszcze tylko mam jedną informację dla sióstr. Jeżeli siostry nie jadą do Torunia w soboty jakieś, a chciałyby spotkać się z, na takiej mini konferencji dla sióstr, to u w zborze Baptystów od godziny 10 do 15 będzie konferencja, taka mini konferencja z z siostrą od nich ze zboru, która będzie mówiła na temat strat. Jak radzić sobie w życiu ze stratami. Więc też ciekawy temat. Zapraszam siostry, gdyby ktoś był zainteresowany. To jest siostra, która też zawodowo pracuje właśnie wśród ludzi, którzy przechodzą różne traumy życiowe, więc ma też dużo takiego praktycznego doświadczenia, ale z tego, co Jarek ze zboru baptystów mówił, to jest taka biblijna siostra, że ona naprawdę siedzi w słowie i to o czym będzie mówiła nie będzie jakąś tam psychologią czy jakimiś tam jej przemyśleniami, ale będzie odnosiła się do słowa i zachęcała siostry do rozmowy w temacie radzenia sobie z życiowymi stratami. Czy jeszcze może jakieś jeszcze informacje, ogłoszenia, sprawy? Na tablicy ogłoszeń wisi lista dla osób, które chciałyby poprowadzić szkółkę z dziećmi. I dodatkowo jeszcze powiesimy też tą listę kolejną w związku z Agapą. 24. w niedzielę mamy Agapę, dobrze pamiętam? 24 albo 25. Wiem, że w sobotę mamy spotkanie braterskie, a w niedzielę jest Agapa. Także tutaj też jest, będzie ta lista na następną Agapę. Więc kto chciałby też uczestniczyć aktywnie w trakcie Agapy, może się zapisać na tą listę. Coś jeszcze? Chyba wszystko. To zapraszam tych, którzy do Torunia się wybierają teraz tutaj, a resztę zapraszam na herbatkę, kawkę, do której zaraz się przyłączymy wszyscy.